Z pięknego i historycznego zespołu obiektów Międzynarodowej Posługi Heritage w Fort Mill w południowej Karolinie, siedziby kościoła Morningstar Fellowship, Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego Heritage oraz Uniwersytetu Morningstar, przynosimy Ci proroczą perspektywę na bieżące wydarzenia z Rickiem Joinerem. Połączmy się teraz z Rickiem, aby zrozumieć ważne wydarzenia i problemy naszych czasów. Panie i Panowie, dziękujemy za to, że nas dzisiaj oglądacie. Mamy dla Was niesamowity program. Jest ze mną dr Lance Wallnau. Ja nazywam się Dave Yarns. Jestem wiceprezydentem posługi Morningstar. W poprzednim programie Lance zaczął mówić o pewnych sprawach, które mogą zrewolucjonizować nasze myślenie. Powiedziałeś, że możemy znaleźć nadzieję pośród bombardujących nas nagłówków gazet i pośród tych wszystkich żywiołów, które wokół nas szaleją. Powiedziałeś, że mogę nie tylko mieć nadzieję, ale wykorzystać ją jako paliwo, abym działał w sposób bardziej zgodny z tym, do czego Bóg mnie przeznaczył. Opowiedz nam o tym. To jest mocne stwierdzenie, ale jak to przełożyć na praktykę? Wyobraź sobie wojownika, na przykład boksera, takiego jak Rocky. Pamiętasz jak Rocky walczył przeciwko Mr. T? To był film Rocky 3. Rocky znajduje się na ringu. Wydaje się wystraszony, niepewny, bo wygląda na to, że zostanie ranny i on jest świadomy samego siebie. Jest jedna rzecz, o której wiedzą zawodowi sportowcy i atleci. Jeżeli boisz się zostać ranny, to nie graj. Czasami oglądam mecze Światowej Ligi Rugby w Australii. Ja nie mówię tu o krykiecie, mówię o rugby i o futbolu, gdzie zawodnicy są w ciągłym ruchu. I zdarza się, że zalega cisza, bo wygląda na to, że jeden z zawodników ma złamany palec, ale on robi coś takiego i wraca do gry. Ja w takim wypadku byłbym gotów skontaktować się z ubezpieczycielem, może kogoś pozwać i wziąć chorobowe na pół roku. A tam zawodnik ze złamanym nosem idzie sobie na bok i unostawia ten nos. Oni nie myślą o bólu, bo tam jest chwała. Oni myślą, nie zabieraj mnie z tej gry. Myślę, że jest coś takiego jak mentalność zwycięzcy. W roki dwa lub trzy jest taka scena w drugiej walce. Jest tam wspaniała scena, gdy ludzie mówią, źle ci poszło, źle ci poszło. I ktoś mówi, ojej, on będzie ranny. A ktoś inny mówi, nie, on się rozzłościł. Jest taki moment, w którym zostałeś wypchnięty i narasta w tobie żarliwość Pana. Psalmista mówi, zbudź się, Panie, ponieważ poganie z ciebie szydzą. Zbudź się, jak gdyby z drzemki. W pełni jak wtedy, kiedy królem zostać miał Abiszaj, syn Dawida, którego Pan nie wybrał. Salomon zaś miał być zabity. I wtedy Dawid budzi się ze snu, z odrętwienia i mówi, zaraz, zaraz, dajcie mi to, dajcie mi tamto. Zawołajcie kapłana, uporządkujemy ten bałagan. To jest zwycięzca. W przypadku zwycięzcy stres wydobywa z niego to, co najlepsze. Panie i panowie, to jest duch, którego musimy uwolnić właśnie. Teraz. I na ten dzień i na tę godzinę się urodziliście. Moją analogią ze sportu byłby baseball. Zawodnik stoi w bazie domowej i mówi, nie zamachnij się na piłkę, bo trzy nieudane próby i wylatujesz. Albo mówi sobie, zamachnę się, uderzę, trafię, a piłka poszybuje aż za boisko. To jest analogia, którą lubię. Co się dzieje? Dla tych z nas, którzy nie mają doświadczeń z bejsbolem, jeżeli skupiasz się na nieuderzeniu piłki, to zawsze przegrasz. Jeżeli zatem patrzysz na to, co się dzieje na świecie, a twój umysł zaczyna zastanawiać się, jak siebie samego obronić, jak to zachować, jak zakopać mój talent w ziemi, także gdy Pan przyjdzie, to mu go oddam, jeśli tak myślisz, to przegrasz. Ponieważ jak czytamy, gdy Pan przyszedł do tego człowieka, który miał jeden talent i go zakopał, powiedział mu, ty zły i sługo, wysługo, powinieneś był obracać moimi pieniędzmi. To jest czas, abyśmy zapłonęli gorliwością o nasze powołanie. Wiesz, czuję, że mam powiedzieć coś konkretnego komuś, kto nas słucha. Pracuję dla psychologów sportowych. Psycholog sportowy to jest ktoś taki, kto pomaga zaoszczędzić firmie miliony dolarów na franczyzach, ponieważ bada psychikę sportowca i wie, czy coś z niego będzie, czy nie. I on powiedział mi ciekawą rzecz o bejsbolu. Oczywiście nie powiem, o jaką drużynę chodzi. To może być jakakolwiek drużyna. Zapytałem, jak przyglądacie się bejsbolistom? On powiedział, przypatrujemy się skali samoponiżenia. No, to ciekawe. Czym jest ta skala? skala samoponiżenia. Zwróć na to uwagę, chrześcijaninie. Skala samoponiżenia to jest stopień, w jakim bijesz samego siebie za to, że nie dorastasz do swoich własnych oczekiwań. Spytałem, a jakie to ma znaczenie? To jest ważniejsze niż wszystko. Każdy atleta jest czasem w złej formie, ma jakąś serię złych rozgrywek. Jeśli ty jako sportowiec masz krytyczną skalę samoponiżenia, to ja jako psycholog sportowy cię zaznaczę i porozmawiam z twoimi szefami, zanim zainwestują w ciebie Pieniądze. Ja poproszę ich, żebym mógł z tobą pracować nad przestawieniem twojego umysłu. Pamiętasz hełm Nadziei? To dotyczy też chrześcijańskich sportowców. Ten problem ma zasięg uniwersalny, ale chcemy się teraz z nim rozprawić przez udzielenie. Jeżeli masz tendencję do karania samego siebie za to, że nie byłeś w woli Bożej, za to, że nie zrobiłeś czegoś, co powinieneś zrobić, za to, że nie jesteś wystarczająco duchowy, za to, że nie osiągasz poziomu, to zaufaj mi. Nie na tym polega pokora. Nie chodzi o to, żebyś powiedział, panie, jestem do niczego, ale przynajmniej się uniżyłem. Ktoś taki nie jest pokorny, ale słaby. Jeżeli wpadłeś w coś takiego jako sportowiec, to nie możesz wyjść, jeżeli poniżasz samego siebie. Ten psycholog sportowy powiedział mi, że wszystko to opiera się na tym, co mówisz samemu sobie. Sportowiec, który podnosi się z porażki, to ten, który ma w sobie agresję, skierowaną przeciwko porażce. On walnie czy kopnie jakiś przedmiot, natomiast ten, kto wymierza karę samemu sobie, będzie siedział cicho i nic nie zdradzi na zewnątrz, ponieważ w swoim umyśle uderza samego siebie. Musimy się tu zatrzymać, wrócimy po reklamie. Witajcie, jestem Dave Yards, Hi, jest Dave ze mną And Andrew Ketchen. Mamy tu niesamowity tydzień z Lensem Wallnow. Mówimy o wewnętrznym rozwoju osobistym oraz posłannictwie Siedmiu Gór. Mamy specjalną ofertę, dwa razy wyczerpaliśmy nakład podczas konferencji KBA. To prawda, to seria DVD Lensa Wallnow poświęcona posłannictwu Siedmiu Gór. Sześć płyt DVD, 17 nauczeń. Normalna cena to 75 dolarów, nasza cena to 35,95 plus DVD. Z pięcioma programami z tego tygodnia. Stworzyliśmy też serię o osobistym rozwoju. Przejrzeliśmy naszą bibliotekę i wybraliśmy rzeczy najlepsze z najlepszych. Jim Baker, Lance Wallnau, Rick Joyner, Heidi Baker i inni mówią na temat osobistego rozwoju. Oferujemy to w tym tygodniu. Normalnie kosztuje to około 50 dolarów. Z płytami DVD 75 dolarów. My oferujemy to za 29,95. Co więcej, połączyliśmy to w jedną całość. Różna cena tych produktów sprzedawanych oddzielnie to około 135 dolarów, natomiast w pakiecie oferujemy Wam to za 59,95. Posłannictwo 7 Gór, płyty z programami oraz seria o osobistym rozwoju. Jeśli podoba Ci się to, co głosi Lens jesteś zainteresowany osobistym rozwojem, jest to coś, co powinieneś mieć w swojej bibliotece. Numery są na ekranie, dzwoń. Nie przegap oferty. Witajcie, jestem Dave Yarns, wiceprezydent Hi, Dave posługi Morningstar. Chcemy kontynuować temat. Mówiliśmy o pewnym upośledzeniu. Podoba mi się to ujęcie tematu, ponieważ wędrówce pielgrzyma, Banyan, mówi o tym, że gdy chrześcijanie przychodzą do Pana po raz pierwszy, wówczas rozpoznają w sobie złość, niegodziwość, ale nie możesz zostać na tym poziomie, zatrzymać się na nim, ponieważ jest królestwo, które musisz budować. Masz swoje przeznaczenie. Musisz ujrzeć siebie jako odkupionego. A zatem powiedz mi nieco więcej na temat tej skali samoponiżenia. Mówiłeś o tym, że psycholodzy sportowi zwracają na to baczną uwagę. Gdy uprawiasz sport, taki jak baseball, i przydarza ci się porażka, to możesz się z tego poznać. Wnieść, możesz zmienić uh, sposób in, myślenia. Uh, o tym uh, właśnie mówimy w kontekście slump, ekonomii, w kontekście tego, that, co and, widzimy, że nadchodzi. Musimy złamać to obwinianie samego siebie i poniżanie siebie. To jest niesamowite. Jeśli masz na sobie hełm nadziei, myślę, że to dlatego masz tytuł doktora, masz rację. Nie, ale wracając do tematu, gdy żołnierz rzymski miał hełm, Paweł Apostoł przyglądał się centurionom, którzy go pilnowali, bo ich zadaniem było pilnować więźniów politycznych. Ci oficerowie Armii Rzymskiej mieli na boku hełmu wypisane wszystkie kampanie militarne, w których uczestniczyli. Poziom hierarchii i doświadczenie można było poznać po tych napisach z boku hełmu. One były odpowiednikami naszych medali. Tam były wypisane nazwy bitew. I to jest piękna metafora, która mówi nam, że musisz wziąć Boże Słowo, i wyryć je na swoim umyśle. Hełm nadziei to nie jest kwestia estetyki, to nie jest ozdoba. Musisz to słowo wyryć na swoim umyśle, odrzucić fantazję, wyobrażenie i każdą myśl temu podporządkować. I to pojęcie psychologiczne, samo odnosi się do sytuacji, gdy twój hełm nadziei spada, ponieważ zawiodłeś, nie osiągnąłeś poziomu, nie zdałeś testu. Zgrzeszyłeś, martwiłeś się, obawiałeś i w końcu Ci się nie powiodło. Diabeł dąży do tego, żebyś nie zakładał tego hełmu nadziei, tylko żebyś bił samego siebie, aż poczujesz się wystarczająco źle, żeby go znowu założyć. I zacząć przepraszać Pana. Problem polega na tym, że skala samoponiżenia to jest stopień w jakim bijesz samego siebie a to bicie spowalnia proces powrotu do właściwej formy do tych którzy ma nas oglądają mam pewien osobisty komentarz Parę lat temu przechodziłem przez ciężki czas. Biznesy bankrutowały, a ja w swym umyśle mówiłem, panie, gdzie ty jesteś? Spotkałem się wówczas z doktorem Lancem Wallnau, wypiliśmy razem kawę i on mówił do mnie o tym, że trzeba zmienić narrację tak, aby dawała nam siłę znałem, wpłynęło na moje życie. Dwunastu wywiadowców izraelskich, którzy szpiegowali ziemię, obiecaną, powróciło. Ich relacja pod względem technicznym była poprawna, ale Biblia mówi, że przynieśli złe wieści. One były nieprawidłowe, ponieważ ich celem było zniechęcenie. I w tamtym czasie mój hełm zaczął się kruszyć. Zacząłem wątpić w siebie i w to, do czego Bóg mnie powołał. A Ty usiadłeś ze mną i w ciągu paru godzin zacząłeś zmieniać moje myślenie tak, abym czuł się zmotywowany i wyciągnąłeś ze mnie osad i esencję trucizny. Czy to jest coś, przez co stale musimy przechodzić jako chrześcijanie? To właśnie dlatego miłowanie siebie nawzajem jest tak niezbędne. Bardzo ciężko jest zrobić tę rzecz samemu. Ja ciągle zmagam się z problemami w pewnych dziedzinach swojego życia, po prostu dlatego, że nie wiem, z kim mógłbym o tym porozmawiać. W sensie noszenia nawzajem własnych brzemion, czasem wystarczy, żeby ktoś inny dał Ci perspektywę Królestwa Bożego. Jezus musi Ci przez kogoś innego przedstawić inną perspektywę, ponieważ w trakcie walki nie możesz tego zrobić. Zobaczyć. W Twoim przypadku, podobnie jak w wielu innych, ja widzę powołanie i wielkość osoby, która rozszerza się pod naciskiem sprzeciwu, po to, żeby wejść na nowy poziom. My mylimy fakt bycia rozciąganym z tym, że nie jesteśmy jeszcze gotowi. Dawid powiedział, Ty mnie rozszerzyłeś w moim ucisku. On doświadczał tych chwil ucisku, ponieważ w tym czasie Bóg go rozszerzał, aby mógł objąć swoje przeznaczenie. Chciałbym coś powiedzieć. Czuję, że to do kogoś trafi. To możesz być ty. Czujesz ten ucisk, stres, ponieważ Bóg cię rozciąga i trzymanie się tej perspektywy, która daje ci nadzieję, jest absolutnie niezbędne. Ja w sercu moim jestem duszpasterzem i czasem odczuwam takie brzemię, także teraz, gdy nagrywamy program. Ja gdzieś czuję to, z czym ludzie się zmagają. I po prostu chcę powtórzyć, Pan jest z Tobą. Bóg jest z Tobą. On Cię kocha i On Cię prowadzi przez ten czas. Za chwilę powrócimy i będziemy przypatrywać się tym istotnym kwestiom, które ukazuje nam dr Lenz Wallnau. Za chwilę wrócimy. Jeżeli podobał Ci się ten ekscytujący cykl programów z doktorem Lensem Wallnow, spodoba Ci się oferta, którą dla Ciebie przygotowaliśmy. Mamy serię Lensa o posłannictwie Siedmiu Gór oraz płyty DVD z tymi programami za jedyne 35,95. Albo możesz mieć serię Morningstar o osobistym rozwoju plus DVD z programami za 29,95. Albo jedno i drugie za 59,95. Numer jest na ekranie powrotem, Dave Jarns, z Lensem Wolną. Ja czuję, że mówimy tutaj o czymś, co będzie dla Was lekarstwem, ponieważ znam Lensa od wielu lat. Jesteśmy przyjaciółmi. Lens, zajmijmy się tym, jak zmienić naszą opowieść tak, żeby nas motywowała. Być może ktoś z Was powie mi: Dave, ty nie rozumiesz, przez co przechodzę, nie masz o tym pojęcia, nie wiesz, z czym się zmagam. Cóż, rzeczywiście nie znam szczegółów Twojej sytuacji ale sam przechodziłem wielokrotnie przez sytuacje, które rysowały się naprawdę czarno. I jak mówiliśmy tuż przed przerwą, pewnego razu Lens przyszedł do mnie i pomógł mi zobaczyć tę samą sytuację z innej perspektywy. Pamiętacie szpiegów, którzy przynieśli złe wieści? Ich relacja była nieprawidłowa, chociaż w zasadzie mówili o faktach. Tam rzeczywiście byli olbrzymi i ufortyfikowane miasta, ale problem leżał w ich intencji. I Lens pomógł mi spojrzeć na moją sytuację tak, abym miał siłę się z nią zmierzyć. Lens, gdybyś mógł teraz skupić się na tym, jak zmienić narrację tak, aby nas motywowało. Czy mógłbyś ujawnić trochę więcej szczegółów na temat Twojej sytuacji? Co było tą pierwotną narracją, którą musieliśmy zmienić i jak ona się zmieniła? Ja stosunkowo niedawno objąłem posadę w Morningstar, przyszedłem tu z biznesu i był taki czas, w którym gospodarka doznawała wstrząsów, tak więc miałem przywilej współpracy. Pracować z tą dużą posługą. Miałem opiekę Rika i starałem się pracować jak najlepiej. I chciałem się jak najlepiej zaangażować w ten projekt dotyczący niesamowitej nieruchomości. Heritage, jeszcze tu nie byłeś. To jest to wspaniałe miejsce, tak, to jest wspaniałe dziedzictwo. Według mnie nie ma czegoś podobnego na całym świecie. Tak więc zajmowaliśmy się tym, gospodarka doznawała wstrząsów. Mój własny biznes, który budowałem przez lata, zaczął się trzon. I wtedy pojawiło się silne uczucie, czy się do tego nadajesz, czy dorastasz do tego zadania. Tego typu pytania zrodziły się w moim umyśle. Może muszę się wycofać i powrócić do miejsca, w którym And bardziej się nadawałem, ale coś się zmieniło. Jaki był ten nowy system przekonań, który sobie zainstalowałeś? Pamiętam, że mówiłeś mi o ugala bugala, czyli tych niebożych przekonaniach. Tak, to było ugu bugu. Co to jest? Powiedz mi, jak to działa. Czy wywołujesz mnie do tablicy? Tak. A więc czy mam podejść do tablicy? Tak, proszę. Ja włączyłem tam literę a, a. Ja wolę mówić o ugu Bugu. A zatem przejdźmy do rzeczy. Mamy tu różne kolory. Ja najpierw przetestuję pióra Mazaki. Najpierw przypatrzymy się temu, jak działa hełm nadziei zbawienia. Gdy nie mamy na sobie tego hełmu, narysujmy tutaj nas samych obok, co zatem dzieje się, gdy nie mamy na sobie tego hełmu? Człowiek myśli z natężeniem mniej więcej 1500 słów na minutę. Wow, wiedziałeś o tym? Nie, nie wiedziałem. Tak szybki jest ruch w naszej głowie. Pamiętaj, że twoją głowę ma okrywać nadzieja. Jak powiedziałem wcześniej, na boku hełmu żołnierza wypisane były kampanie militarne, których odniósł on, przedniósł sukces. Nadzieja wiąże się zatem z przypominaniem sobie tego, w jaki sposób udało ci się dotąd zwycięsko dotrzeć aż do tego miejsca. Bo ta sama łaska, która doprowadziła cię aż dotąd, doprowadzi cię i dalej. Gdy atakuje cię nieprzyjaciel, to on chce, byś utknął w martwym punkcie. Dlatego przypomina ci o tej porażce i o tamtym niepowodzeniu i tak dalej. On układa pewnego rodzaju drabinę, gdy jesteś w depresji. I nagle zaczynasz dokonywać wyborów, które są katastrofą. Rezygnujesz z pracy, zrywasz relacje. Porzucasz kościół i to układa się w stos. Jednakże wierzący przez wieki nauczyli się wspominać dobroć Pana. Musisz to sobie przypominać, musisz wyryć na swoim umyśle te chwile, gdy Bóg cię wybawił, gdy Bóg cię przeprowadził i gdy odkryłeś, że jesteś w stanie zrobić to, co wydawało ci się niemożliwe. Nieprzyjaciel wykorzystuje te 1500 słów na minutę, aby bombardować cię negatywnymi myślami, które przychodzą ci do głowy. I jeżeli nie masz sposobu, aby oddalić je od swego umysłu, to wtedy powstają w nim nieboże przekonania. Po angielsku ungodly beliefs, czyli ugubugus. One mówią ci, że nie jesteś wystarczająco dobry, mądry, kompetentny, czysty i tak Wszystkie nieboże przekonania mają cechę wspólną. Tworzą narrację, która skupia się na. Na twoich obecnych brakach i na ich podstawie przewidują przyszłą porażkę. Co natomiast czyni nadzieja? To dlatego krzyż jest tak wyjątkowy. Rysuj twarz temu facetowi. To będzie Dave. Podobny? Nadzieja w życiu wierzącego powoduje... Zwróćcie na to uwagę. Ona skupia uwagę na tym, że przez krzyż ja już... Tego często nam brakuje. Ja już umarłem. Toczymy tak wiele bitew, żeby zachować wizerunek i tożsamość, ale co powiecie na to, że już jesteście martwi? Bożą terapią dla ciebie będzie niekoniecznie uzdrowienie. Może nią być egzekucja. Gdy on umarł, ty umarłeś. To, co masz teraz, to nowe serce, nowy duch, nowa tożsamość. Spoglądamy na to, co krzyż Jezusa spowodował dla nas. Przez krzyż patrzymy na to, co Słowo Boże mówi o nas i powtarzamy to naszymi ustami, mówiąc do naszego serca i nagle do naszej głowy przychodzi nadzieja. Innymi słowy, musisz powtarzać w obecności swych wrogów. Tak, to prawda, nie jestem taki, nie mam tego czy tego, ale krew Jezusa Chrystusa to więcej niż potrzeba, aby to wszystko wymazać. Jestem zwycięzcą. I jesteś tym wszystkim, co Słowo Boże mówi o Tobie, nawet zanim jeszcze się to objawi. Powtarzanie usuwa nieboże przekonania. Ponieważ skupiasz uwagę już nie na swojej przeszłości, ale na swojej przyszłości, na swojej tożsamości w Chrystusie. Chciałbym coś powiedzieć do niektórych spośród was, którzy oglądacie. W waszej głowie wciąż odtwarzane jest nagranie z prędkością, jak mówiłem, z 1500 słów na minutę. To są nieboże przekonania. I zacząłeś myśleć, że to ty jesteś tym, który wypowiada te wszystkie słowa. I to jest kluczowe, ponieważ Paweł mówi, że w moim ciele mieszka niedobra rzecz i tą rzeczą jest grzech. Jeżeli mam drzazgę w swojej ręce, to moja ręka nie jest tą drzazgą. Mam w ręce rzecz, która jest niedobra. Te nieboże przekonania, które słyszysz, one tylko brzmią, jak gdybyś to był ty sam, albo jak gdyby był to głos Boga. Ale uwierz, że Bóg teraz może to przełamać, gdyż tą rzecz zaprojektował nieprzyjaciel, abyś nie osiągnął swego maksymalnego potencjału. Jeśli nieprzyjaciel będzie w stanie utrzymać Cię na pozycji, gdzie nie jesteś w stanie poruszać się dalej, to Jego praca zostanie wykonana. Dokładnie tak, to dlatego Dawid wołał do Boga, rozszerzyłeś mnie w miejscu mojego ucisku. Ludzie są skłonni myśleć według takiego schematu, że Bóg ma dla twego życia plan, który jest większy niż Ty sam. To wymaga umysłu Chrystusowego, który z kolei wymaga mądrości, jakiej nie masz. W jaki sposób wzrastasz w mądrości? Jesteś teraz na takim poziomie, musisz się rozszerzyć. I w tym celu Bóg da ci problemy, których nie będziesz umiał rozwiązać. I to cię rozciągnie, gdy chodzi o mądrość, wiedzę i zrozumienie. W jaki sposób rozwinie się twój charakter albo miłość Boża w tobie? Dawid był dość sympatycznym człowiekiem, ale musiał zmienić się na lepsze. Jak to osiągnąć? Przez problemy. Przez wiele ucisków musimy przejść, aby wejść do Królestwa Bożego. Proces nie jest przyjemny, ale rozwija Twoje mięśnie. To pokonując opór, zwiększasz swoją moc. Budujesz mięsień zwycięstwa dzięki oporowi, który pokonujesz. Rozwijasz miłość w ten sposób, że powiększasz swoją zdolność do kochania tego, co jest niekochane. Duchową ro mądrość rozwijasz, napotykając problemy, których nie umiesz rozwiązać. Jakiekolwiek jest twoje obdarowanie, czy jest to przywództwo czy administracja, nauczanie, gościnność, proroctwo. To samo dotyczy zarabiania pieniędzy i zarządzania zasobami. Bóg umieści Cię w miejscu, gdzie będziesz potrzebował nowych zdolności, nowego poziomu mądrości i nowego odczucia miłości. Tak przy okazji nazywa się to doskonałą burzą, gdy Bóg równocześnie pracuje nad trzema dziedzinami. Gdy przechodzimy przez czas szczególnego ucisku, jest tak, gdy nie wiesz co zrobić, gdy nie masz zdolności potrzebnych do tego, by to zrobić, oraz w dodatku nie masz wiary ani motywacji do tego. W takich warunkach kształtowany jest zwycięzca. Do niektórych z was przychodzi teraz uczucie, że Bóg do was mówi i On zmienia tą historię, która tyle czasu trwała. Lens będzie z nami przez resztę tego tygodnia. Oglądajcie nas. Proszę, ponieważ na końcu, jak wierzę, do waszego życia przyjdzie zmiana, która będzie głęboka w imieniu Jezusa. Witajcie, jestem Andrew Katchem. Znajduję się w sklepie Morningstar. Właśnie skończyliśmy świętożni w 2011. Mieliśmy wspaniałych mówców Joseph Carlington, Rick Joyner, Bob Jones, uwielbienie z Donem Potterem i Molly Williams. To był wspaniały czas, rzućcie okiem na parę klipów. Za chwilę będę z wami. Wierzę, że nadchodzi największe poruszenie Boże, jakie dotąd pory miało miejsce w historii świata. Gdy chodzi o chodzenie z Bogiem, to będzie najwspanialszy czas, jaki do tej pory miał miejsce. Sądzę, że są takie rzeczy w Królestwie, które oczekują kompletnego posłuszeństwa. To nazywa się miejscem wytypowania. Są takie chwile w życiu z Bogiem, w poszukiwaniu Bożej woli dla swego życia, w których konieczne jest, abyś zrobił coś, czego tak do końca nie czujesz, na co nie masz ochoty, ponieważ może to być klucz, bo to może być klucz do twojego Because przełomu. Tak więc, jak widzicie, mamy tutaj wspaniały czas na Święcie Żni 2011. Jestem tu z Holly, która jest managerem z księgarni. Chcemy wam opowiedzieć o tym, jak możecie to doświadczenie, które my tutaj mamy, przenieść do swojego pokoju. Holly, co tutaj mamy z rzeczy, które ludzie mogą zabrać do domu? Mamy tu zestaw CD, które mogą też być DVD. Zawierają one uwielbienie i nauczanie. Cały zestaw z uwielbieniem i nauczaniem. Ile to kosztuje? Jeżeli chcecie je sobie kupić, Wejdźcie na stronę internetową, zamówcie, aby być częścią świętażni w 2011. Dziękujemy Wam za to, że nas oglądaliście. Zapraszamy Was, abyście nas odwiedzili osobiście. W niedawno odrestaurowanym kampusie Heritage Ministries, położonym parę miłną drogi na południe od Charlotte w Północnej Karolinie. Doświadczcie naszej gościnności i cieszcie się wygodnym pobytem w pokojach i apartamentach dostępnych na pobyt zarówno krótko jak i długoterminowy. Tutaj spotkasz chrześcijan z całego świata, którzy przybyli, aby wziąć udział w słynącym uwielbieniu, nauczaniu i posłudze proroczej. Star. Pozwól, by wywarli na Ciebie wpływ. Najbardziej szanowani autorzy, nauczyciele i głosy prorocze naszych czasów, odejdź nas na stronie internetowej. Prosimy Cię też uprzejmie, abyś w modlitwie rozważył finansowe wsparcie tej audycji. Zwoń na numer podany na ekranie. Oglądaj nas od poniedziałku do piątku o tym samym czasie, aby zyskać proroczą perspektywę na bieżące wydarzenia.